Rozdział piąty Kolejny poranek oznaczał kolejny dzień walki. Nie myślałam o niczym innym, jak tylko o sposobie, by uwolnić się od tej wyspy. Miałam już dosyć żółtego, mokrego piasku, który okazywał się okropnie twardy, gdy po raz kolejny spadałam ze smoka. Roślinność, która wcześniej wydawała mi się tak piękna i inna, teraz całkowicie mi zbrzydła. Dni wlokły się w nieskończoność i całkowicie straciłam poczucie czasu. Miałam wrażenie, że jestem tu całe wieki, a szkolne życie, mama i przyjaciele są tylko pięknym snem, do którego nie mogłam wrócić. Gdy traciłam całą nadzieję i jedyne na co miałam ochotę to leżeć i płakać, wyobraźnia pokazywała mi tatę. On nigdy się nie poddawał i zawsze motywował mnie do walki. Tak samo dziś, znów jeszcze leżąc, czułam jak przez mięśnie przeszedł mi bolesny skurcz. Latanie na twardym smoku dawało o sobie coraz bardziej znać. Stłuczenia na nogach zaczynały zmieniać kolory. Żółte, zielone i czerwone plamy zlewały się ze sobą, pokrywając prawie całe ciało. Pojawiło się kilka nowych, fioletowych śniaków po wczorajszych próbach. Do oczu napłynęły łzy? Muszę znaleźć ojca. Dam radę, powiedziałam do siebie głośno i zacisnęłam pięści. Dam radę, powtórzyłam przekonując samą siebie. Poczułam krew buzującą w ciele i napływającą bezsilną złość. Ile to ma jeszcze trwać? Dlaczego akurat mnie to spotkało? Czego ten smok tak naprawdę ode mnie chce? Ej, ty! krzyknęłam do smoka śpiącego obok dogasającego ogniska. Rusz się! Pokażę ci, co potrafię! Smok powoli otworzył oczy i z pogardą wyrzucił chmurę dymu z uchylonej paszczy. Adrenalina zaczęła krążyć po moim organizmie. No, dawaj! Nie poddawałam się i wskoczyłam na grzbiet smoka. Wstawaj! Nagle stworzenie poderwało się na nogi, rozprostowało skrzydła, rzucając łóżkiem o ścianę. Smok odepchnął się od ziemi i wzniósł. Lecieliśmy prawie pionowo. Brzuch smoka dotykał wodospadu, rozbryzgując wodę dookoła. Czułam chłodne krople na skórze i zaczęłam się histerycznie śmiać, czując po raz pierwszy od dłuższego czasu radość i ulgę. Wylecieliśmy przez dziurę, przez którą do jaskini dostawała się woda i po chwili wznieśliśmy się nad wyspę. Z dużej wysokości wyglądała jak wielka zielona plama. Błękit nieba mieszał się z czerwonymi promieniami wschodzącego słońca. Wszystkie odcienie purpury, turkusu i złota tworzyły idealny gradient. Może łączyło się z porannymi chmurami, uniemożliwiając rozdzielenie wody i nieba. Wszystko było jednością. Wzięłam głęboki wdech i znów dotarło do mnie uczucie niewyrażalnej wolności. Mogłam się dostać wszędzie, gdzie tylko chciałam. Tu, na górze, wszystkie ziemskie problemy w jednej chwili przestawały istnieć. Nawet nie zauważyłam, gdy smogę zniżył lot. Byliśmy tuż nad wodą, a pazury smoka dotykały wysokich fal. Słone krople spadły mi na twarz. Wszystkie emocje, które mi ciążyły, skumulowały się i wydostały z krzykiem. Dziki, nieludzki ryk, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałam, wydobył się z mojego gardła. Zaśmiałam się głośno i wiedziałam, że to właśnie ta chwila, że mogę wszystko i że już więcej nie zobaczę tej wyspy. Byłam gotowa ruszyć dalej. Lecieliśmy już jakiś czas, aż zobaczyłam ląd. Nagle nad nami pojawiło się stworzenie. Kiedy brązowy smog zniżył lot, dostrzegłam na jego grzbiecie jeźdźca. Dziewczyna o krótkich włosach i drobnej twarzy pomachała do mnie. Nie wiedziałam, co zrobić, więc tylko kiwnęłam głową. Najwyraźniej nie miała zamiaru nas atakować. Mój smog warknął, sprawiając, że jego podbrzusze zadrżało, po czym zniżył się z zamiarem lądowania. Brązowe stworzenie wyprzedziło nas i pierwsze opadło na leśną polanę przed nami. Gdy tylko dotknęliśmy podłoża, zeskoczyłam. Dotknęłam stopami ziemi i natychmiast upadłam na kolana. Nogi mi się trzęsły po ogromnym wysiłku i nie byłam w stanie się ruszyć. Hej, jak się trzymasz? Zawołała dziewczyna piskliwie. Człowiek, chciałam ją przytulić. Nigdy wcześniej nie cieszyłam się tak bardzo na widok nieznanej osoby. Zaczęłam płakać. Już wszystko dobrze. Jest dobrze. Wzięła mnie w ramiona i czekała, aż się uspokoję. Była niższa ode mnie, więc skuliłam się i oparłam głowę na jej ramieniu. Mam... mam tyle pytań. Wyjąkałam. Na wszystkie odpowiedzi mistrz smoków. Lecisz się z nim spotkać, wyjaśniła. A ty... Jestem Rory. Pilnowałam cię na wyspie i opiekowałam się tobą po tym, jak spadłaś ze smoka. Popatrzyłam na nią zdziwiona. Chyba nie myślałaś, że to smok cię zanosił do jaskini. Zaśmiała się. Na początku znajomości większość smoków nie bardzo by się przejęła twoim losem. Zwłaszcza niektóre z nich są trudne w kontaktach z ludźmi. Kiwnęła głową na czerwonego smoka, który prychnął i odwrócił głowę. Byłaś tam... Przez cały czas i nie pomogłaś mi, ani nic nie wyjaśniłaś, oburzyłam się. Takie mamy zasady. Reagujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zakręciło mi się w głowie, więc nie byłam sama. Nie zostawili mnie na pastwę losu. Chociaż tyle. Rory dała mi czekoladę i kanapki, a ja pochłonęłam wszystko naraz, mając łzy w oczach. Chodź, nie możemy tu długo zostać. To miejsce nie jest chronione. Obiecuję, że jak tylko dolecimy, dowiesz się wszystkiego. Uśmiechnęła się szeroko, a ja całkowicie jej zaufałam. Cały mój stres nagle uleciał. Kiwnęłam tylko głową i po chwili znów wznieśliśmy się w górę. Lecieliśmy tak długo, że słońce zaczynało się chować za horyzontem. Pierwszy entuzjazm minął i ustępował zmęczeniu. Nie zapowiadało się, żeby smok chciał robić kolejne przerwy W końcu przełamałam się i spojrzałam w dół Po tym, co zobaczyłam, aż otworzyłam usta Lecz mocny wiatr szybko przypomniał mi, że to nie jest najlepszy pomysł Natychmiast poczułam suchość w ustach Widziałam domki, które wyglądały jakby były zrobione z małych kamiennych klocków Ulice, malutkie samochody, które wydawały się stać w miejscu Zastanawiałam się, co z samolotami. Czemu jeszcze nie widziałam żadnego? A co gorsza, co będzie, jeśli zobaczę? Niebo przed nami zasnuło się gęstymi chmurami, więc smok skręcił w lewo, próbując je ominąć, ale rozprzestrzeniły się już po całym niebie. Obniżyliśmy lot i już po chwili znaleźliśmy się w samym centrum burzy. Ogromne krople deszczu sprawiały, że nawet gogle na twarzy nie pomagały w zobaczeniu czegokolwiek. – Lądujemy! – krzyknęłam, jednak smok odpowiedział mi agresywnym warknięciem. Skręcił gwałtownie, a po mojej prawej stronie pojawiła się struga ognia. Bałam się odwrócić i całkowicie zaufałam smokowi, który zaczął się zniżać w stronę lasu. Po prawej stronie dostrzegłam teraz żółtego smoka, znacznie większego od tego, na którym siedziałam. Znajdował się tuż koło nas, niemal stykając się skrzydłami z moim smokiem. Ukradkiem zerknęłam na drugiego jeźdźca i mignęła mi postać całkowicie ubrana na czarno. Spojrzałam przed siebie. Chwila! To przecież moje miasto! Zawołałam, orientując się, że na horyzoncie rozpoznaję dom bliźniaków. W tym momencie poczułam silne uderzenie. Smok obrócił się gwałtownie i poczułam, jak haczyki butów wysuwają się spod smoczych łusek. Grawitacja w brutalny sposób przypomniała o swoim istnieniu. Zdążyłam tylko zamknąć oczy i poczułam ostry ból w lewym barku. To mój smok złapał mnie w łapy i położył na ziemi, po czym odleciał. Spazmatycznie łapałam powietrze, nie mogąc się ruszyć. Ziemia nigdy nie wydawała się tak twarda jak w tym momencie. Leżałam przykuta bólem. Patrzyłam, jak dwa smoki walczą nade mną. Strumienie ognia pojawiały się i znikały. Nagle smok Rory trafił wieźdźca na żółtym smoku, którego ciało natychmiast zajęło się ogniem. Aż tu słyszałam jego krzyk, a po chwili doszedł mnie smród palącego się ciała, od którego zrobiło mi się niedobrze. Byłam pewna, że przeciwnik odleci, ale on otworzył paszczę i zatopił kły w brązowej szyi. Rory zsunęła się z grzbietu smoka. Rozejrzałam się za moim. Ale był za daleko, żeby ją złapać. Nie zdążył. Nie! Krzyknęłam, patrząc, jak jej ciało głucho uderza o ziemię. Żółty smog zniknął w burzowych chmurach. Smok Rory wylądował niedaleko mnie. Resztką sił dopełzłam do miejsca, gdzie znajdowało się jej wykrzywione w nienaturalny sposób ciało. Smok ryknął tak żałośnie, że poczułam, jak serce pęka mi na pół. Nie! Krzyknęłam, nie wierząc własnym oczom. Usiadłam koło niej. Oczy i usta miała szeroko otwarte. Umierała w szoku. Nie mogłam na to patrzeć. Dopiero ją poznałam. Niedawno rozmawiałyśmy. Jej smok, zupełnie nie zwracając na mnie uwagi, ujął wątłe ciało między szpony i wzniósł się w górę. Zostałam sama. Znów sama. Z bólem ciała i tym... Rozdzierającym na kawałki uczuciem bezradności Żółć podeszła mi do gardła i zwymiotowałam Po czym zemdlałam, a ostatnie krople deszczu spadały na moją twarz Westchnął wyglądając przez okno Pogoda była beznadziejna Silny wiadr wyginał drzewa, a deszcz lał się strumieniami Całość dopełniały niemal czarne chmury Tylko raz w życiu widział tak ciemne niebo Całkiem zresztą niedawno, tego dnia, kiedy zniknęła Anna. Niby minęło tylko kilkanaście dni, ale dla niego każdy z nich zdawał się nie mieć końca. Ciągle się zastanawiał, gdzie się podziała i dlaczego nie daje znaku życia. Gdy przez długi czas jej telefon nie odpowiadał, poszli do jej domu, jednak niczego się nie dowiedzieli. Mama Anny zachowywała się nadzwyczaj spokojnie, Mówiąc tylko, że córka wyjechała na jakiś czas z tatą Nie mógł w to uwierzyć Był pewien, że przyjaciółka zostawiłaby im jakąś wiadomość I na pewno nie wyłączyłaby telefonu na tak długo Pojechali jeszcze później do biura jej taty, ale nikogo tam nie zastali Dom był pusty, otoczony spalonymi polami Zasłonił okno Chodź, kolacja, zawołała go Mija. Oliver westchnął jeszcze raz i wyszedł ze swojego pokoju. Niechlujnie usiadł przy stole w ciemnej kuchni i od niechcenia zaczął mieszać łyżką w talerzu pełnym zupy. Mia nie była najlepszą kucharką. Często zamiast chleba wychodziła jej kulka z brylonej mąki. Innym razem łyżka nie chciała się oderwać od talerza z zupą. Raz nawet udało jej się przypalić ziemniaki. Zazwyczaj to Oliver gotował i sam o sobie mówił, że gdyby nie był chemikiem, zostałby kucharzem. Teraz jednak nie tylko nie miał ochoty jeść, ale nawet gotować. Doceniał starania siostry i wziął do ust trochę zupy, która mogła być zarówno grochówką, jak i kapuśniakiem. Płyn był przesolony, pachniał zbyt dużą ilością majeranku, a między warzywami pływały niezidentyfikowane, zwęglone kawałki. – Weź, musisz coś jeść – powiedziała siostra. – Może Anna pojawi się niedługo i wkurzy się, jak bardzo się zaniedbałeś. – Pogadamy, jak wróci. Daj mi spokój. – Oli, wiesz, że też się martwię, ale nie możemy zrobić nic innego, tylko zaufać jej mamie. Ona nie wyglądała na zmartwioną. – Tak? Nie widzisz, że coś przed nami ukrywała? Przecież wie, że Anna jest dla nas jak siostra. Oni sami traktują nas jak swoją rodzinę i co? Ich córka nagle zniknęła, a my nie musimy o niczym wiedzieć? W złości machnął ręką, strącając talerz, który upadł na podłogę, rozbryzgując niezjadliwą breję. Poczuł ulgę, że nie musi już tego jeść. Z kłótni wyrwał ich łomoc za drzwiami wejściowymi. Kto tam? Krzyknęła wciąż zdenerwowana Mia idąc do wejścia. Wyjrzała przez wizjer, ale nikogo nie zobaczyła. Kto to? spytał Oli spokojniejszym tonem. Nikogo nie widzę. Co robimy? Oliver podszedł i przekręcił zamek. Uchylił drzwi i ujrzał nieprzytomną dziewczynę leżącą na betonowych płytach przy wejściu. Anna! krzyknął i rzucił się ku niej. Razem wnieśli ją do środka i położyli na kanapie. Wyglądała jakby ktoś ją głodził i bił przez długi czas. Ubrana w czarny kombinezon, pełen dziur, przez które zobaczył wielkie siniaki pokrywające prawdopodobnie jej całe ciało. Na nogach i rękach miała kilka ran, z których lekko sączyła się krew. Serce mu stanęło, gdy przyjrzał się twarzy. Zapadłe kości policzkowe pokryte żółto-fioletowymi plamami sprawiły, że poczuł złość. Kto jej to zrobił? Zadawał sobie pytania, a w jego wyobraźni zaczęły pojawiać się scenariusze, o których słyszy się w wiadomościach albo ogląda w brutalnych filmach. Co musiało się wydarzyć, żeby wyglądała tak okropnie zaledwie po kilkunastu dniach? Jak jej mama mogła się nie martwić? Co robimy? Wzywamy karetkę? Policję? Zapytała jego siostra załamanym głosem. Nie musiał nawet na nią patrzeć, by wiedzieć, że zalana jest łzami. Nagle ich przyjaciółka otworzyła oczy Nikomu nie mówcie, dajcie mi chwilę, nikogo nie wzywajcie, wytłumaczę wam Zaraz, wydusiła z siebie i znów straciła przytomność Mimo zakazu Oliver sięgnął po telefon, ale zawahał się Nie był w stanie wybrać żadnego numeru Znał Annę i czuł, że musi jej zaufać Tylko ile to potrwa? A co jeśli się nie obudzi? Znów w jego głosie pojawiło się milion pytań i dziękował w myślach za siostrę, która zdążyła już przykryć dziewczynę kocem, przynieść apteczkę i zacząć opatrywać jej rany. – Idź do kuchni po ciepłą wodę, na pewno będzie chciała pić jak się obudzi – rozkazała Mija, próbując zachować zimną krew. – Całe szczęście, że ukończyła kilka kursów pierwszej pomocy – pomyślał kierując się do kuchni. Żałował też, że nie mają w domu nic lepszego do jedzenia od tej dziwnej zupy, którą ugotowała siostra. Anna na pewno będzie głodna, jak się obudzi. O ile się obudzi. Postawił szklankę wody na stole i patrzył, jak Mija opatruje ranną. Potem siedzieli już tylko i słuchali równych oddechów śpiącej dziewczyny. Patrywali się w nią, bojąc się poruszyć w obawie, że przegapią chwilę, kiedy się obudzi. Godziny mijały. Emocje zaczęły opadać i Oliver poczuł senność. Starał się o niczym nie myśleć i nie wysuwać żadnych wniosków, dopóki dziewczyna się nie obudzi, ale jego mózg produkował kolejne pytania bez odpowiedzi. Wpatrywał się tylko w jej wychudzone nadgarstki, szarą cerę i ręce pokryte plastrami. Zawsze idealnie ułożone w loki czyste włosy zwisały teraz brudne i skołtunione z ich żółtej kanapy. Nagle dziewczyna podniosła się i szeroko otworzyła oczy. Bez słowa zerwała się na nogi, podbiegła do okna i zastygła, patrząc w ciemność. Moi przyjaciele siedzieli przy mnie przerażeni, ale byli cali i zdrowi. Żywi. Dotarło do mnie, co wydarzyło się w lesie. Znów nie mogłam oddychać. Musiałam... musiałam się skupić i wszystko im wyjaśnić. Anno... Zaczęła mi ja. Czekaj. Upewniłam się, że na podwórku ani na niebie nikogo nie ma, po czym usiadłam na kanapie i wbiłam w nich wzrok. W ogóle się nie zmienili, choć miałam wrażenie, że to ja stałam się zupełnie inną osobą. Nie uwierzycie, co się stało? Zresztą sama w to nie wierzę. Zaczęłam. Podejrzewam, że nie uwierzymy, powiedział Oliver, ale szybko zagłuszył go krzyk siostry. – Co ty sobie wyobrażałaś? Gdzie ty byłaś? Wiesz, jak się martwiliśmy? Jesteś ranna! Musisz natychmiast jechać do szpitala! Kto ci to zrobił? Wzięłam głęboki wdech. Wiem, nie było mnie przez osiemnaście dni. Dokładnie liczyłam. Byłam na wyspie z moim smokiem, a rany już mi się trochę zagoiły. Stwierdziłam, przyglądając się mojej ręce i zginając ją powoli w łokciu. Bolało, ale mogłam nią ruszać zanim mówiłam na chwilę, dokładnie obserwując swoje ciało Większość moich ran zaczęła znikać Nawet te świeże, które schowane były pod plastrami Nie wiedziałam, jak znalazłam się pod ich domem Ostatnie, co pamiętałam, to... Rory Nie myśl o tym teraz Popatrzyłam na twarze bliźniaków, przez które przepływała cała gama emocji Czułam, że jednocześnie chcą na mnie nawrzeszczeć i przytulić. Tak bardzo za nimi tęskniłam. Będąc na wyspie zaczęłam tracić rozum i wątpić, że istnieli naprawdę. A teraz siedzieli tu przy mnie. Kątem oka dostrzegłam, że Oliver kurczowo trzyma telefon z wybranym numerem policji. Tylko jeden ruch dzieli go od połącz. Wiedziałam, że należą im się wyjaśnienia – i to jak najszybciej, zanim pomyślą, że zupełnie zwariowałam. Wzięłam do ręki szklankę z zimną wodą i zaczęłam opowiadać. Im dłużej słuchali, co wydarzyło się w ciągu tych ostatnich dni, tym bardziej zmieniał się ich wyraz twarzy. Wściekłość i przerażenie zniknęły, a teraz patrzyłam na ich szeroko otwarte oczy i rozdziawione ze zdziwienia usta. Gdy skończyłam mówić... Siedzieli w milczeniu i bez ruchu, nadal gapiąc się na mnie. An, wiesz, że trudno w to uwierzyć. Może zadzwonimy najpierw do twojej mamy? Pierwszy odezwał się Oliver. Nic jej nie jest, prawda? Tak się o was wszystkich martwiłam. Bałam się, że też widzieliście smoki. Tak, jest cała i zdrowa i jakoś nie wyglądała na specjalnie przejętą twoim zniknięciem. Zaczęła Mija, ale urwała, nie wiedząc, co powiedzieć dalej. Zaraz do niej zadzwonię. Dajcie mi jeszcze chwilę. Nie wiem, jak to wszystko jej wytłumaczyć. Wiedziałam, że mają rację i muszę zadzwonić do mamy, ale nie miałam pojęcia, co mam jej powiedzieć, od czego zacząć. Rozmawianie z bliźniakami było dla mnie tak normalne i oczywiste, jak rozmowa z samą sobą, ale mama była inna. Nie będzie chciała jej uwierzyć i zaraz zadzwoni na policję. Ale dlaczego mi ja wspomniała, że mama się o mnie nie martwiła? Pomyślałam nagle marszcząc brwi. Dobra, zadzwonimy później. Teraz, zakładając, że nie zwariowałaś i to wszystko jest prawdą, co dalej? Chciał wiedzieć Oliver. Będę musiała jakoś znaleźć mojego smoka, polecieć na wyspę i odnaleźć mojego tatę. Miałam mnóstwo wątpliwości, ale teraz to było jedyne rozwiązanie. Muszę się wszystkiego dowiedzieć od mistrza i zapytać, kto zabił Rory. Rory... Słyszeliście to? Szepnęłam. Spojrzeli na siebie zdumieni. Chyba nie słyszeli nic oprócz deszczu uderzającego o dach domu. An, na pewno wszystko z tobą w porządku? Zaniepokoił się Oliver, ale zdążyłam już powiedz do okna. Och... To tylko mój smok Znalazł mnie Poczułam ulgę, że to wszystko na pewno nie było wytworem mojej wyobraźni Oliver podszedł do mnie i wyjrzał przez okno Po chwili odwrócił się do mi z kamienną twarzą A ja wybiegając na dwór usłyszałam jak mówi do siostry Mia, tam nic nie ma Może lepiej zadzwoń do jej mamy Chyba naprawdę mocno uderzyła się w głowę Jak to nic nie ma? Wyszeptałam zdziwiona. Po raz pierwszy poczułam radość, widząc smoka, który właśnie wylądował ciężko na ziemi. Kto to był? Nic ci nie jest? Zapytałam, patrząc w zielone oczy. Smok wzdychał głęboko i wysunął ogon do przodu. Spomiędzy łusek sączyła się ciemna krew. O nie! Jak ci pomóc? Spojrzał na mnie groźnie i wypuścił powietrze z nozdrzy. Złożył skrzydła, Położył się na ziemi i zamknął oczy Nawet ranny nie zmienił do mnie nastawienia Wciąż mnie nie znosił, lecz nie chciał się odczepić Mam ci dać spokój, tak? Odwróciłam się w stronę domu W wejściu stały bliźniaki, rozglądając się dookoła Wymienili się pojedynczymi słowami, a po ich minach od razu poznałam, że coś jest nie tak O co chodzi? spytałam Właśnie o to chodzi, Anno. Tam nic nie ma. Nie ma żadnego smoka, nawet kota, powiedziała głośno blondynka. Dzwonię do twojej mamy. I na policję, wyrwała telefon z ręki brata. Nie, mija, o czym ty mówisz? Ślepi jesteście? Przecież tu leży wielki, czerwony smok. I krwawi, oburzyłam się. Anno, naprawdę się martwimy. – Odpocznij, zadzwonimy do twojej mamy, przyjedzie i zobaczymy, co dalej – powiedział łagodnie Oliver. – Nie, do nikogo nie dzwońcie. I tak już was naraziłam na niebezpieczeństwo. Muszę odlecieć, zanim ten drugi smok nas znajdzie. – Ale najpierw on musi odpocząć – wskazałam na śpiące stworzenie. Zaprowadzili mnie do salonu i znów usiedliśmy na kanapie w niezręcznej ciszy. Oliver i Mia co jakiś czas wymieniali się spojrzeniami – Aż w końcu nie wytrzymałam. Musicie mi uwierzyć, przecież nie zniknęłam na dwa tygodnie nie wiadomo gdzie. Na pewno jest jakiś powód, dla którego nie możecie zobaczyć mojego smoka. Spojrzałam na ich niewyraźne twarze i telefon zaciśnięty w dłoni przyjaciółki. Macie do nikogo nie dzwonić. Znajdę sposób, jak wam wszystko wyjaśnić i udowodnić. Do tego czasu jednak nie możecie nikomu nic powiedzieć. Krzyknęłam. To dla mnie za dużo. Chodźmy odpocząć, a rano pomyślimy, co dalej, mruknęła Mia z rezygnacją w głosie, a Oliver tylko przytaknął. Gdy przyjaciele zniknęli w swoich pokojach, wyciągnęłam się na kanapie. Nie mogłam uwierzyć w to, czego byłam świadkiem łzy ciurkiem ciekły mi po policzkach. Nawet nie znałam tej kobiety, a została zamordowana na moich oczach. Nie miałam pojęcia dlaczego. Miałam nadzieję, że nie sprowadziłam niebezpieczeństwa także na moich przyjaciół. To były najgorsze dni w moim życiu. Po niemal trzech tygodniach spania na twardym łóżku w jaskini czułam się, jakbym spała na najlepszym materacu świata. Obróciłam się na drugi bok, ale kanapa nagle zaczęła być niewygodna. Nie mogłam jeszcze zasnąć. Musiałam się przygotować, gdyby się okazało, że muszę natychmiast wyruszyć dalej. Znalazłam pod drewnianym stolikiem kartkę i długopis i napisałam kilka zdań. Miałam nadzieję, że bliźniaki nie będą musieli tego czytać, że sama na spokojnie im wszystko wyjaśnię, że obudzę się rano wypoczęta, zregenerowana i w końcu zjem porządne śniadanie. Pomyślałam o jajecznicy na maśle i wyczerpana zamknęłam oczy. Obudziło mnie dziwne uczucie niepokoju i nagły przypływ adrenaliny. Zerwałam się na równe nogi i pobiegłam do okna. Coś się stało. Czułam, jakby armia mrówek chodziła mi po ciele. Spojrzałam na smoka, który siedział na trawie, uważnie wpatrując się w ciemne niebo. Obrócił łeb i spojrzał prosto na mnie, sprawiając, że przeszedł mnie dreszcz. Szybko ubrałam się w podziurawioną czarną skórę i rzuciłam na stół list do bliźniaków, którego jeszcze niedawno miałam nadzieję nie użyć. Łzy napłynęły mi do oczu. Znów musiałam ich nagle zostawić. Miałam nadzieję, że mi wybaczą. Przepraszam. Szepnęłam i wybiegłam z domu. Od razu zobaczyłam, co zakłóciło mi sen. Na niebie zobaczyłam zbliżający się w naszą stronę mały punkt. Nie zastanawiając się wiele, wskoczyłam na smoka, który natychmiast odbił się od ziemi. Leciałam w górę z nieprzyjemnym ukłuciem w sercu, patrząc jak dom bliźniaków robi się coraz mniejszy i mniejszy. Musiałam odwrócić uwagę przeciwnika i mieć pewność, że zostawi moich przyjaciół w spokoju.